w naszej literaturze. Profesor Kazimierz Wyka, znawca poezji Waczyńskiego, tak podsumował twórczość poetów pokolenia tragicznego. Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. Podsumujmy nasze rozważania o poezji lat wojny. Wyrastała ona z konkretnej rzeczywistości okupacyjnej, była poezją chwili i poeci często rezygnowali z doskonałości artystycznej na rzecz emocjonalnego oddziaływania na odbiorcę. Powstawały utwory proste, nieskomplikowane w formie, przeznane dla masowego odbiorcy. Wyjątek stanowiła twórczość poetów młodej generacji, którzy stworzyli utwory wybitne pod względem artystycznym. Poezja lat wojny i okupacji Wzywała do walki, wyrażała wiarę w przetrwanie, w istnienie ludzkiej godności i zasad moralnych. Głosiła tak potrzebną w czasach pogardy wiarę w człowieka, o czym świadczą słowa zawarte w jednym z wierszy Władysława Broniewskiego. Człowiek jest dobry, mądry, spokojny. Pola chce orać piękne i żyzne. Głodu, powietrza, ognia i wojny nie chce i w siebie wierzy. Ojczyzny. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Takie motto poprzedza zbiór szkiców i reportaży z naukowskiej pod tytułem Medaliony. Wydane w 1947 roku były efektem pracy pisarki w Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Chirowskich. Medaliony mają wartość literackiego dokumentu. Pisarka korzystała nie tylko z autopsji. Materiałem literackim uczyniła zeznania autentycznych świadków wydm, ofiar obozów, ludzi, którzy przeżyli koszmar wojny. Tytuł medaliony dotyczy owych relacji stanowiących tragiczne w swej wymowie, Pamiątki podziach powiązanych wspólnym losem. Są one medalionami, pamiątkami dla przyszłych pokoleń. Medaliony stanowią oskarżenie hitlerowskiego ludobójstwa wprost przez przytoczenie faktów. Pisarka dokonała selekcji, wybierając fakty o szczególnej sile oskarżycielskiej. Ogranicza do minimum komentarz od autorski, nie używa słów potępiających, nie angażuje się uczuciowo. Sąd i moralną ocenę faktów Pozostawia czytelnikowi. Tak jest w przypadku reportażu przy torze kolejowym, kiedy młody chłopak strzela do rannej Żydówki uciekinierki z transportu. Czy zrobił to powodowane litością? Czy potraktował zabicie rannej kobiety jak róbę swoich sił i możliwości psychicznych? Musi zdecydować czytelnik. W medalionach występuje dwóch narratorów. Narrator od autorski. Znajduje się poza światem przedstawionym, nie komentuje i nie ocenia. Ogranicza się do krótkiego opisu, informacji wprowadzającej w sytuację. Drugi to narrator świadków, więzień obozu. Relacjonuje fakty bez komentarza i uczuciowych uniesień. Jakie konflikty moralne przedstawiła Naukowska w medalionach? Jednym z najistotniejszych był problem niszczenia psychiki człowieka i jego wrażliwości moralnej. Przykładem może być młody chłopak ze szkicu profesor Spanner, zatrudniony w instytucie prowadzonym przez profesora przy produkcji mydła z ludzkiego tłuszczu. Nie zdaje sobie zupełnie sprawy z przestępczej działalności instytutu. Relacjonuje fakty spokojnie z opanowaniem, aby w końcu stwierdzić nie bez dumy. W Niemczech, można powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić z niczego. Chłopak jest psychiczną ofiarą wojny. Zatarła się u niego wrażliwość, rozróżnienie dobra i zła. Wojna wywarła piętno na psychice kobiety zatrudnionej do pielęgnacji grobów na cmentarzu przylegającym do warawskiego getta. Obcując z grobami i ze śmiercią, kobieta nie jest w stanie zrozumieć straszliwej tragedii jego mieszkańców. Dla wewnętrznego spokoju Przyjmuje wyjaśnienie propagandy niemieckiej tłumaczącej, że jeśli Niemcy nie wymordują Żydów, to Żydzi wymordują Polaków. Odrębnym problemem były hańbiące ludzkość badania naukowe. Profesor Spanner dokonał uprzedmiotowienia człowieka, traktując go jako surowiec. Jego koledzy uczeni usprawiedliwiają jego postępowanie trudnościami ekonomicznymi państwa i subordynacją partyjną o hańbiących badaniach naukowych dokonywanych na kobietach w Ravensbrück mówi była więźniarka w szkicu pod tytułem Dno. Udowadnia, że obozy były miejscem całkowitej degradacji człowieka, który osiągnął dno moralne. Trzecim problemem moralnym, poruszonym przez Naukowską, jest masowość zbrodni i organizacja procesu zabijania. Perfidie Niemców przejawiającą się w eksterminacji Żydów Przedstawiła pisarka przez pryzmat Przeżyć Żyda ze szkicu Człowiek jest mocny Zatrudnionego przy zakopywaniu Trupów ludzi duszonych w hermetycznych Samochodach Kiedy musiał zakopać zwłoki żony I własnych dzieci Prosił, aby go zabito Esesman zdecydował jednak, że jest Mocny i może dalej pracować Tytuł ma charakter Ironiczny i zawiera pytanie O granice wytrzymałości psychicznej człowieka o masowości zbrodni mówi ostatni szkic, dorośli i dzieci w Oświęcimiu. Dominuje w nim narracja od autorka, a pisarka przedstawia organizację faszystowskiego systemu zabijania, której ofiarami były także dzieci. Te wspinające się na palcach, aby dotknąć poprzeczki dącej o ich życiu i śmierci i te, które na terenie wyzwolonego już obozu bawiły się w palenie Żydów. Nasuwa się pytanie... Czy obozy były dostępne dla postaw heroicznych? W ekstremalnych warunkach obozowych więźniowie potrafili zachować ludzkie odruchy. Więźniarka z reportażu z tytułem Wiza mówi, że kiedy ją bito, modliła się, by nie czuć nienawiści. Kobiety zatrudnione przy obieraniu ziemniaków uratowały życie mojej myszce, choć chciały ją rzucić kotu na pożarcie. Obóz wyzwalał u najbardziej wrażliwych Podruchy okrucieństwa. Greczynki wystawione na wizę, czyli na głód i poniewierkę, śpiewały po hebrajsku żydowski hymn, solidaryzując się ze wszystkimi prześladowanymi narodami. Wreszcie jeden z obozowych lekarzy z narażeniem własnego życia uratował od śmierci dwóch młodych chłopców. Można zacytować w tym momencie znane słowa Ernesta Hemingwaya. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Osobliwy charakter miała twórczość Tadeusza Borowskiego, debiutującego jak wszyscy młodzi z pokolenia tragicznego w latach wojny domikiem poetyckim pod tytułem gdziekolwiek ziemia. Młodzieńczą romantyczną miłość do Marii Rundo przerwało aresztowanie i prawie trzyletni pobyt w Oświęcimiu. Borowski przeżył obóz, ale nie przeżył kryzysu psychicznego spowodowanego narastaniem wewnętrznych sprzeczności. Urodzony w polskiej rodzinie na Ukrainie, dziecko rodziców arowanych więzionych w Rosji, po wojnie wstąpił do PPR i stał się jednym z najbardziej zagorzałych krzewicieli socrealizmu na terenie NRD. Kedja Pomyłek doprowadziła go do samobójczej śmierci w 1951 roku. Przyczyny wyjaśnia Czesław Miłosz w jednym z esejów zawartych w tomie pod tytułem Zniewolony umysł. Borowski wydał w 1948 roku zbiór opowiadań pod tytułem Pożegnanie z Mario oraz zbiór krótkich, zwięzłych nowel typu Short Story pod tytułem Kamienny świat. Obydwa tomy mają, podobnie jak medaliony, wartość literackiego dokumentu. Oparte są na faktach wynikających z autopsji samego autora więźnia Oświęcimia. Tytułowe opowiadanie Żegnanie z Marią nie jest związane z obozem, ale z życiem w okupowanej Warszawie. Nie posiada tradycyjnej fabuły, stanowi zestaw obrazów i wątków splatających się w przemyślaną kompozycyjnie całość. Obfituje w elementy autobiograficzne. Akcja rozgrywa się w firmie budowlanej przy ulicy Skaryszewskiej, gdzie w latach okupacji pracował poeta. W bliskiej szkole Niemcy przetrzymują ludzi przeznaczonych do wywozu na przymusowe roboty do Niemiec. Pilnowani są przez przekupnych policjantów. Za odpowiednią sumę rodziny mogły wykupić bliskich. Transakcje załatwiano w pobliskim barze. Człowiek staje się towarem. Można go kupić, sprzedać. Można na nim spekulować. Na Skaryszewską docierają echa getta. Kierownik firmy za wywiezienie z getta znomej Żydówki która bardzo pomogła mu w życiu, bez skrupułów wyłudza od niej cały majątek. Pokątny handel, bimbrem, prowadzi się nawet z Niemcami. Borowski ukazał nienormalność okupacyjnego życia, w którym przestają istnieć zasady moralne, uczciwość, skrupuły i uczucia. Nawet lub, który jest w życiu wydarzeniem niezwykłym, w warunkach okupacyjnych wygląda nietypowo. Narrator balansuje światem poezji a rzeczywistością. O życiu jego i Marii decyduje rzeczywistość. Aby przetrwać, trzeba zrezygnować z wartości humanistycznych. Kazimierz Wyka wydał zbiór esejów okupacyjnych, zatytułowanych Życie na niby. Tytuł ten najlepiej oddaje nienormalność egzystowania ludzi w warunkach okupacji. Narratorem opowiadań o święcimskich Borowskiego jest forrarbeiter Tadek. W opowiadaniu u nas w Auschwitz pisarz znów zaskakuje nas sposobem ujęcia tematu i sposobem narracji. Opowiadanie to powstało na kanwie autentycznej korespondencji, jaką prowadził z Marią w obozie. Napisane jest w formie fragmentarycznego listu skierowanego do Marii. Brak początku wprowadza czytelnika do wewnątrz obozowego życia narrator bynajmniej nie jest outsiderem, ale więźniem. Członkiem normalnej, obozowej społeczności. Człowiekiem całkowicie zdeterminowanym przez świat, w którym żyje. Myśli kategoriami obozowymi. Przybierając maskę cynizmu, opowiada, jak to w obozie stwarza się pozory normalnej egzystencji. Organizuje się koncerty, mecze bokserskie. Szkoli sanitariuszy. Istnieją domy publiczne. Nie bez dumy stwierdza, u nas w Auschwitzu to nawet śluby dają. Narrator zrzuca maskę cynizmu w końcowej rozmowie z Żydem Abramkiem. Rozmowa ta przypomina, jakim miejscem jest obóz. Świadczy o całkowitej degradacji ludzkich urć i wartości. Uświadamia straszną prawdę, że tylko obojętność daje szansę przetrwania. Masową eksterminację Żydów i precyzyjną organizację procesu zabijania Przedstawił Borowski w opowiadaniu o ironicznym tytule Proszę Państwa do gazu Więźniowie nie używają słowa ludzie Używają określenia transport W obozie nastąpiło całkowite uprzedmiotowienie człowieka W tym opowiadaniu najlepiej można zaobserwować Technikę behawiorystyczną Borowskiego Więźniowie zatrudnieni przy wyładowywaniu transportu są narzędziami w rękach oprawców. Borowski, kreując swoich bohaterów, całkowicie zrezygnował z analizy psychologicznej, monologów wewnętrznych. Ukazał ludzi poprzez zewnętrzne zachowania, gesty, wymieniane zdania. W opowiadaniu Borowski bezpardonowo oskarża system. Pedantyczny esesman zaznacza kreskami ciężarówki wjeżdżające z ludźmi do gazu. Oprawcy nie mają nazwisk, tylko stopnie i funkcje. Są trybami w zorganizowanym systemie masowego zabijania. Co składa się na osobliwości prozy Borowskiego? Borowski stanął wobec nowej sytuacji ludzkości. Były nią masowe zbrodnie ludobóstwa. Zdawał sobie sprawę, że nie można o tym mówić dawnym językiem. Roz człowieka, więźnia obozu, oparł na osobistych przeżyciach. Zerwał z tradycyjną fabułą, wprowadził technikę montażu. Jego utwory to zestaw artystycznych wizji skonstruowanych z celowo dobranych fragmentów rzeczywistości. Podobnie jak naukowska w medalionach, posłużył się wyłącznie faktami. Narrator, forarbeiter, tadek, wprowadza czytelnika do wewnątrz obozowego piekła. Myśli kategoriami obozowymi, przedstawia wydarzenia kilkunastu dni albo godzin. Czytelnik staje twarzą w twarz z rzeczywistością obozową. Musi zostać poruszona jego wrażliwość moralna. Warto zauważyć, że w każdym z opowiadań problem zasygnalizowany w tytule stanowi dominantę kompozycyjną. Tytuł organizuje wszystkie wątki w jedną całość. Wobec masowości zbrodni Borowski zrezygnował z klasycznej koncepcji tragizmu opartej na wyborze. Stworzył tak zwany tragizm bezsilności udowadniając, że w warunkach obozowych człowiek został całkowicie pozbawiony wyboru. Według Borowskiego obozy odsłoniły straszną prawdę o człowieku, który, aby biologicznie trwać, musi kraść, handlować, wyzbywać się uczuć. Pisarz uznał, że wojna i faszyzm przekreśliły dorobek cywilizacyjny ludzkości, zakpiły z dotychczasowych wartości moralnych i etycznych. Dlatego narrator jest cyniczny, posługuje się drwiną ironią, relacjonuje fakty z gorzkim obiektywizmem. Borowski, przedstawiciel pokolenia tragicznego, miał prawo powiedzieć – zostanie po nas tylko złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń. Rewelacją wydawniczą stała się proza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego polskiego pisarza tworzącego emigracji zamieszkałego we Włoszech. Po opowiadaniach dotarł do polskiego czytelnika jego inny świat, jeszcze jeden zapis przeżyć z sockich łagrów, jaki ukazał się na fali przełamanej ostatecznej bariery milczenia. Książka ukazała się w języku angielskim w 1951 roku w Londynie, gdzie po dwóch latach wydano ją również w języku polskim. Przełożona została na kilkanaście języków. Grudziński, więzień syberyjskiego łagru w Jercewie, korzystając z osobistych przeżyć, stworzył studium psychologicznych i socjologicznych mechanizmów degradacji człowieczeństwa i rozkładu więzi międzyludzkich. Obraz przeżyć Jercewskich był uzupełnieniem rosyjskiego piekła od katorgi Dostojewskiego z okresu Caratu, aż po łagry Stalina. Grudziński, ukazał, jaką rolę spełniał radziecki system więzienniczy. Utrwalał nową moralność opartą na strachu, niepewności i pogardzie drugiego człowieka. Stanowił ważną część gospodarki. Wprowadzając system niewolniczej pracy, reano gigantyczne inwestycje syberyjskie. Cechą radzieckiego systemu więzienniczego było to, że nie istniały żadne reguły sądzenia i karania człowieka. Prawem były potrzeby produkcji, kaprys i przemoc państwa. Grudziński ukazuje całą obozową drogę przez mękę, odresztowania poprzez więzienie, obóz i trupiarnie, w której umieszczano ludzi niezdolnych do pracy, skazanych na powolną śmierć. Życie w obozie przebiegało według ustalonych reguł. Praca ponad siły była podstawowym narzędziem tortur. Drugim był straszliwy głód, doprowadzający do selekcji i zagłady słabszych. Śmierć z wycieńczenia, samotności i poniewierki zdawała się być nieunikniona. Podobnie jak w opowiadaniach Borowskiego, łagiernik dążył do przetrwania za cenę godności własnej, za cenę życia drugiego więźnia. Tak jak w Oświęcimiu, Wiercewie, stwarzano pozory normalności, wyświetlając filmy, organizując działalność kulturalną. Według ściśle narzuconych reguł i schematów. Następowała taka sama degradacja człowieka, zniszczenie podstawowych zasad moralnych i etycznych, zdeptanie człowieczeństwa. Borowskiemu zarzucano nihilizm, odrzucenie w świecie obozów wszelkich zasad i wartości. Grudziński w ramach obozowego systemu eksponuje wartości duchowe, heroiczne. Przykładem może być sprawa Kostylewa. Więźniowie Jercewa w ekstremalnych warunkach obozowej egzystencji poszukują jakiegoś wymiaru utraconego człowieczeństwa we wspomnieniach, miłości, modlitwy, w przedstawieniach teatralnych, wreszcie w samobójstwie, traktowanym jako jedyną i ostateczną możliwość decydowania o sobie. szczególne znaczenie ma zakończenie powieści. Pisarz spotyka w Rzymie człowieka, który w obozie dokonał zdrady, Zginęło przez niego czterech innych ludzi. Prosi autora o przedanie. Nie otrzymuje go. Grudziński, etyczny absolutysta, nie akceptuje zła. Zło rządzi innym, nieludzkim światem. Zakończenie powieści egzemplifikuje główną myśl książki. Wartości moralne nie pozwalają całkowicie i na stałe zminować się przez historię. Wystawiane na ciężkie próby nie tracą sensu. Grudziński realizuje tę tezę w opisie faktów weryfikowanych przez rzeczywistość wprowadzając cechy pamiętnika. W opisie mechanizmów społecznych obozowej Rosji, co łączy utwór z formą studium czy eseju oraz prezentuje pewne kwantum wiedzy o człowieku. A to jest element powieści. Inny świat Cechuje zatem synkretyzm gatunkowy. Jeśli chodzi o sposób narracji, narrator nie eksponuje siebie, nie wysuwa się przed opisywany świat. Zachowuje się, jak przenikli, odpowiedzialny za prawdę świadek, obserwator własnego i cudzego losu. Herling nigdy nie ogranicza się do sprawozdawczości. Uwzniośla ten, dźwiga człowieka z moralnego upadku, pięknie, dyskretnie zarówno w odniesieniu do autobiografii, jak i literackiej fikcji. Wzrzimierz moczarski, prawnik, dziennikarz, uczestnik akowskiej konspiracji hitlerowskiej, Opublikował w latach 1972-74 na łamach wrocławskiego miesięcznika Odra rozmowy z Katem. Jest to dokument relacja z rozmów prowadzonych w celi więzienia mogotowskiego w Warszawie z generałem SS i policji Jurgenem Sztropem. Był on jednym z najokrutniejszych zbrodniarzy wojennych, likwidatorem Warszawskiego getta w 1943 roku. Kazimierz Koźniewski pisał Grymas historii doprowadził do wspólnych rozmów kata i ofiary. Ileż z tych rozmów mógł zapamiętać? Ileż był w stanie zanotować? Zapamiętać natomiast mógł całą prawdę wyrażoną przez Jurgena Stroppa. I z tej prawdy powstały rozmowy z katem. Właściwie wielka, realistyczna powieść dokumentalna. Wielka literatura faktu. Książka Muczarskiego stanowi głębokie studium psychologiczno-socjologiczne niemieckiego faszyzmu, jego rozwoju i mechanizmu działania. Zwróćmy uwagę na fakt, że Muczarski prawie nie pisze o sobie. Narrator, autor pozostaje w cieniu. Występuje jako medium, jest instrumentem przekazującym informacje z życiorysu i kariery Sztroppa. Operuje filtrem krytycznym skłaniając swego informatora, aby powiedział jak najwięcej. Przekaz dokonany przez Moczarskiego przypomina operację wywiadu lub przesłuchania w sądzie. Opiera się na starannym i wyważonym doborze pytań, których celem jest zrekonstruowanie drogi życiowej sztropa. W ten sposób zwyczajny pamiętnik, bardzo interesujący ze względu na sytuację, w jakiej powstał, zyskuje rangę historycznego źródła dotyczącego fenomenu faszyzmu. Kazimierz Moczarski, sam więzień, znalazł w sobie tyle pasji poznawczej, aby ustalić motywy brodni swego współlokatora w celi i dowiedzieć się, w jakich okolicznościach został hitlerowcem oraz czemu zawdzięczał błyskotliwą karierę, dochodząc do stopnia generała SS. Zdecydowały o tym mechanizmy społeczne, środowisko drobnomieszczańskie, jego normy ideowe i kulturowe. Prymitywizm, kult siły i wadzy, nietolerancja, pogarda dla klas niższych. Do tego należy dodać antysemityzm, utkany stereotypów i przesądów. Niechęć w stosunku do Żydów przechodząca we wrogość. Ten stereotyp był potrzebny dla moralnego i politycznego zwalczania wroga. Moczarski osłonił także psychologiczne mechanizmy kształtujące osobowość sztropa. Ochotniczo zgłosił się on do wojska podczas I wojny światowej. Chórzostwo starał się zwalczyć swoistym pojęciem rycerstwa, hołdowaniem przemocy i brutalności. Nienawidził tych, których kazano mu nienawidzieć, a subordynację wyniósł z domu ze szkoły. wzmocniła ją służba wojskowa. Słaby psychicznie, pielęgnujący kult siły, podporządkowuje sobie całkowicie żonę, jej majątek i dzieci. W swej przeciętności jest ambitny. przejmuje obłąkańczą ideologię, Dokładnie wykonuje polecenia i obowiązki. Zabiega, aby rozszerzyć to, co zdobył. Jego marzeniem były dobra na wschodzie, wzorem stereotyp pruskiego oficera. Pochłonęła go całkowicie wierność wobec ideałów. Getto było dla niego siedliskiem wroga, które należało zniszczyć. Jak wyjaśnić można ludzkie przesłanki i motywacje zbrodni? Getto likwidowali żywi ludzie uformowani przez swoją kulturę i historię, przez swoje otoczenie, wdrażani stopniowo do zbrodni. Ten ludzki aspekt zbrodni najlepiej obrazuje następujący fragment dotyczący powstania w getcie. Sztrop mówi. Rozkazałem nie brać więcej dziewczyn do niewoli. Nie dopuszczać ich zbyt blisko i z daleka rozwalać pistoletami maszynowymi. Wtedy autor zadaje Sztropowi pytanie. Czy panu nie było nigdy żal ich młodego życia? Pytanie wywarło na niego silny wpływ. Uspokoił się w momencie, kiedy znalazł wyjaśnienie na usprawiedliwienie tego czynu. Może na zagłuszenie nagle poruszonego sumienia. Odpowiedział. To chciał być prawdziwym człowiekiem, to znaczy silnym. Musiał działać jak ja. Błogosławione to, co czyni człowieka twardym. Sztrobie składem człowieka straconego, którego psychiką załadnęła całkowicie zbrodnicza ideologia, niszcząc jego człowieczeństwo. Rozmowy z tym są dokumentem wielkiej wagi? Kazimierz Wyka wydał najbardziej trafną ocenę książki, mówiąc: Uważam te rozmowy za coś niebywałego i zgoła bez precedensu w naszej literaturze. A kto wie, czy również nie są one bez analogii w piśmiennictwie innych społeczeństw. Marka łaskę nazwano Jamesem Deanem polskiej literatury. Skojarzenie z legendarnym aktorem amerykańskim nie przypadkowe. Życie chłaski obrosło legendą stworzoną w równym stopniu przez przyjaciół, wrogów, pochlebców i przez niego samego. Debiut młodego pisarza urodzonego w Warszawie w 1934 roku zbiegł się z tym klimatem politycznym, ideowym, artystycznym i intelektualnym, który zwykło się nazywać czasem odwilży. Pojęcie to kojarzy się niemal każdemu z październikiem 1956 roku. Chłasko był reprezentantem rozczarowanego pokolenia, które przestało śpiewać, skandować i wierzyć w treść referatów wygłaszanych na zebraniach ZMP. Widziano w nim także człowieka zdobywającego wiedzę o życiu poprzez różnorodność przeżyć i przygód, rozszerzających skalę doświadczeń od sukcesów aż po gorzkie rozczarowania. Latem 1956 roku ukazał się pierwszy wydany w Polsce zbiór opowiadań chłaski pod tytułem Pierwszy krok w chmurach. Lata 1956 i 1957 to okres szczytowej popularności literackiej pisarza. Chłopiec znikąd, genialny samouk, młody buntownik wkracza do literackich salonów. Jest to najbardziej legendotwórczy okres w życiu pisarza, utrwalony przez egzystencjalne jaństwo.